Mam nadzieję, że dzisiaj Was zaskoczę. Każdy lubią zaskakiwać, i wiem, że już wzbudziłem zainteresowanie. To już jest jakiś sukces. Będziecie uważnie słuchać. Ale czym zaskoczę, nie powiem. Być może być może mi się uda. Zobaczymy. Nie tak dawno, jeśli pamiętacie, dzieliłem się z Wami przemyśleniami na temat myśli zawartej w pierwszym liście do Tymoteusza 413, tam jest kilka myśli. Mówiłem na temat pilnuj zachęty, pilnuj pociechy. W tak zwanym naszym przykładzie jest słowo pilnuj napominania. Po moim dogłębnym wykładzie wszyscy wiemy, że tam powinno być słowo zachęta, pociechanie, napominanie. Przyjrzeliśmy się nieco bliżej trzem osobom, trzem postaciom, które były bardzo aktywne w okresie pierwszego Kościoła. Apostoł Paweł, bez wątpienia znany nam wszystkim, mówiliśmy o... Barnabie, jego towarzyszu podróży. O Barnabie stosunkowo mało wiemy, zdecydowanie mniej niż o Pawle, a jednak Barnabo odegrał kluczową rolę w życiu m.in. apostoła Pawła, o czym dzisiaj będę chciał mówić. I mówiliśmy o pomocniku w ich podróży misyjnej, Janie, którego nazywano także Markiem. Jan Marek to późniejszy, Ewangelista Marek, ten, który zostawił nam spisaną Ewangelię według Świętego Marka. Mam nadzieję, że pamiętacie przynajmniej jakieś wrażenie, jakiś przekaz z tamtego kazania na temat tego, co to znaczy pilnować zachęty. Co to znaczy być człowiekiem pociechej zachęty. Dzisiaj chciałbym ten temat kontynuować, poniekąd skończyć, ponieważ czytając Księgę Dziejów Apostolskich, dostrzegłem kolejne cenne informacje, wersety mówiące na temat życia Barnaby właśnie i jego relacji z Pawłem. W związku z tym uznałem, że dobrze by było ten temat pogłębić i w pewien sposób może zakończyć. Barnaba miał o wiele większy wpływ na rozwój Kościoła niż nam się czasami wydaje. I Barnaba pojawia się w Kościele wcześniej, w Jerozolimie, i czytamy o nim pierwszą wzmiankę w rozdziale czwartym Księgi Dziejów. Zapraszam do wspólnego czytania. Ten werset już był wtedy czytany, ale żebyśmy mogli tę całość uchwycić lepiej, jest konieczne, aby to ponownie przeczytać. Księga Dziejów, rozdział czwarty, wersety trzydziesty szósty i trzydziesty siódmy. To jest absolutnie pierwszy kościół. On zaistniał i działał w Jerozolimie, właściwie tylko w Jerozolimie, z wielką potęgą i mocą apostołowie składali świadectwo o Jezusie. Czynione były znaki i cuda. Ludzie ogarnięci byli bojaźnią Bożą. Setki, a nawet tysiące ludzi przyłączały się do Kościoła. Również kapłani, sprawujący swoją służbę w świątyni. I był to czas wspólnoty dóbr. Wierzący sprzedawali swoje posiadłości, majątki, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży Kładli u stóp apostołów Ci natomiast czy sami Czy może też z kimś szerzej Tego nie wiemy dokładnie Wydzielali każdemu ile było potrzeba Bardzo ciekawy okres Bardzo ciekawa sytuacja w kościele I nie wiem czy Zdalibyśmy egzamin Z takiego funkcjonowania kościoła Jak już mówiłem wtedy Wolałbym chyba nie próbować Aby uniknąć rozczarowań Chętnie kogoś ugoszczę Natomiast nie wiem, czy chciałbym, aby każdy z Was mógł swobodnie chodzić w moich koszulach, jeść z mojej lodówki, bez pytania. To są pewne myśli, które zostawiam w szczerości i prostocie serca. Czytamy 36 i 37. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Tu jest bardzo istotna informacja. Apostołowie zmienili mu imię. Musiało być coś niezwykłego w jego postawie, w jego zachowaniu, że zmieniono mu imię. I to nie na takie przypadkowe, typu no jesteś Piotrek, to będziesz Krzysiek. To imię coś znaczyło. Syn pocieszenia. Kiedy w Biblii czytamy o tym, że Ludziom zmieniano imiona najczęściej to, coś znaczyło. Jeżeli pamiętacie historię Abrahama i Sary. Abraham najpierw nazywał się Abram. Bóg zmienił mu imię na Abraham, co oznacza ojciec wielu narodów. Sara nazywała się wcześniej Saraj, a Sara oznacza matka wielu narodów. Więc Bóg poprzez zmianę imienia wskazuje kierunek życia albo też wskazuje na cechy charakteru. Jakub, kiedy walczył z Bogiem. Bóg mu powiedział, odtąd imię Twoje będzie Izrael. Izrael oznaczało Boży żołnierz, Boży wojownik. Mamy inne przykłady. Szymon, syn Jona, znany jako apostoł Piotru. I teraz mamy Barnabę, który funkcjonuje w kościele w Jerozolimie. Jest synem pocieszenia. Wylewa swoje dobre serce na ludzi. Swój dobry charakter. Używa do tego, aby ludzi zachęcać, pocieszać, chronić, motywować, dbać o nich. Mija czas. Kościół Przechodzi różne momenty trudności wewnętrznych, które zostają w jakiś sposób załatwione. Później czytamy o sytuacji, kiedy Szczepan, diakon Szczepan, został ukamienowany i rozpoczęło się prześladowanie Kościoła. W prześladowaniu brał udział pewien młodzieniec imieniem Saul, faryzeusz z faryzeuszy, z rodu Beniamina, bardzo gorliwy w tępieniu nowej sekty, jaką było chrześcijaństwo. Bardzo gorliwy w trącaniu do więzienia i oskarżaniu tych, którzy wyznawali wiarę w Jezusa, Mesjasza, Chrystusa. Do tego stopnia był na tym polu zaangażowany i skuteczny, że uzyskał pełnomocnictwo samego arcykapłana do tego, aby mógł tę misję tępienia Kościoła wykonywać także w dalszej okolicy. I oto czytamy na początku rozdziału 9 Księgi Dziejów, że Saul wędruje do Damaszku, stolicy Syrii. Tam, gdzie dzisiaj tyle nieszczęść się dzieje. Idzie tam, aby tępić Kościół Pański, a więc tam już byli wierzący. W drodze do Damaszku Chrystus wychodzi naprzeciw Saulowi, późniejszemu Pawłowi, objawia mu się i Saul się nawraca. Nawraca się w taki sposób, w jaki żył do tej pory. Był człowiekiem radykalnym, stanowczym, zdecydowanym, nawet w pewnym sensie gwałtownym i w taki sposób się nawraca. Po trzech dniach przyjmuje chrzest i niezwłocznie idzie do synagog i głosi Chrystusa. Ludzie byli zszokowani. Nie mogli uwierzyć, że to jest ten sam człowiek. Mija czas w końcu tam, w Damaszku niektórzy Żydzi postanowili Pawła, Saula zabić. Ostrzeżony jednak przed tym spiskiem, odprowadzone zostaje do Jerozolimy. Ale w Jerozolimie nie ma zamiaru być tajemnym uchodźcą. Z wielką odwagą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 Wydawać nam się to może dziwne, jak to wszyscy się go bali Musimy zrozumieć specyfikę Kościoła prześladowanego Działa on w zupełnie innych realiach My przyzwyczajeni jesteśmy do swobody wolności Nikt nam jeszcze nawet szyby nie wybił Żyjemy w absolutnej, absolutnym komforcie, jeżeli chodzi o sprawy wolności religijnej Ale w historii wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie i dzisiaj W dziesiątkach krajów na świecie Chrześcijanie wierzący w Pana Jezusa są prześladowani Również i w naszym kręgu geograficznym, w okresie dominacji komunizmu, w niektórych krajach naszego bloku, bloku wschodniego, chrześcijanie byli bardzo, stro, bardzo strogo prześladowani. W Polsce nie było to mocno nasilone, ale w Związku Radzieckim, w Rumunii czytamy o ludziach, którzy wiele lat spędzili w więzieniach, poddawali byli torturom. To są bardzo ciężkie przeżycia. Kościół wówczas obawia się szpiegów, obawia się tych, którzy są fałszywymi braćmi. Boi się. I w taki sposób Kościół, który wtedy był poddany prześladowaniu, zareagował. Obawiano się go, nie wierzono. Dzisiaj gdyby do nas przyszedł jakiś dotychczasowy nasz największy wróg, to pewnie na pierwszym nabożeństwie już by mógł świadectwo złożyć. I byśmy to nagrali i rzucili na internetu. Realia wtedy były inne. I dlatego możemy zrozumieć, że wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest ucznią. Słuchajcie, chrześcijanie nie byli naiwni. Mówili, dobra, dobra, to musi być jakiś podstęp. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Taki wróg nagle naszym wyznawcom? Nie, nie, nie. Bądźmy ostrożni. I właśnie w tym gronie ostrożnych, obawiających się chrześcijan był Barnaba. Ten niesamowity człowiek, który wbrew tym obawom zajął się Pawłem. Wprowadził go do apostołów. Wiele ryzykowo możecie powiedzieć. Pewnie tak. Ale to był syn pocieszenia i nie na darmo takie imię otrzymał. Niesamowity człowiek. Paweł i Barnaba, to był pierwszy ich kontakt. Paweł odszedł do Tarsu, a Barnaba pozostał w Jerozolimie. Historia dzieje się dalej. Kościół przechodzi różne koleje, mija czas, miesiące, lata. Jesteśmy w rozdziale jedenastym. Czytamy, że Kościół odniósł pewne korzyści z prześladowania, bo to ci, którzy... Żyli wygodnie i bezpiecznie w Jerozolimie, ciesząc się ze wspólnoty dóbr. Wygodne życie, socjal, taki chrześcijański socjal. To się zakończyło. Wierzący się rozproszyli po okręgach wiejskich, po miastach, miasteczkach Judei, Samarii dalej, aż do Fenicji na Cypr. I czytamy wiersze od 19 do 26. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania,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 Zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Wszystkich. Czasami nie masz ochoty pocieszać. Bywają ludzie, co do których tracisz wiarę. Mówisz, już chyba nic to nie da. Barnaba zachęcał wszystkich. Wszystkich. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Chciałbym być takim Barnabą. Mniej gromić, więcej zachęcać. Mniej krytykować, więcej pocieszać. Mniej zniechęcać, więcej motywować. Kiedy już tak ten Barnaba już tych wszystkich tak pocieszył, zachęcił, zachęcił, pocieszył, pocieszył, zachęcił, zachęcił, pocieszył, nie poprzestał na tym. Albo mu się coś przypomniało, albo Duch Święty mu coś wskazał i czytamy w 25. wersecie. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. Pamiętał o tym, którego wprowadził między apostołów, któremu jako pierwszy dał szansę na to, aby mógł w kościele zaistnieć. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochi. Kolejny werset. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zboże i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Potem, jeżeli rzucicie wzrokiem na tekst, widzimy, że przybyli do Antiochi prorocy z Jerozolimy, prorok imieniem Agabus, przepowiedział głód, na całym świecie, który nastał za cesarza Klaudiusza, kościół poruszony tym proroctwem zawczasu zebrał ofiarę finansową, dar, aby przesłać braciom kościołowi w Judei, czyli w Jerozolimie i w okolicy. I 30. werset mówi nam, co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. Więc zanim zostali apostołami, zanim podjęli zaszczytą służbę głoszenia Ewangelii, zanim kogokolwiek uzdrowili... Barnaba i Paweł wykonali taką zwykłą czynność, byli kurierami. Przenieśli pieniądze, to było odpowiedzialne zadanie. A więc zaufano im, powierzono im pieniądze Kościoła. Barnaba i Saul bez szemrania to zadanie wykonali. Jesteśmy w rozdziale jedenastym i przechodzimy do kolejnych miejsc. Rozdział dwunasty. Rozdział 12 mówi nam o kolejnym prześladowaniu Kościoła Herod, ścina Jakuba, więzi Piotra, Piotr jest uwolniony, Herod ginie, stoczony chorobą. 25 werset, rozdział 12. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. A więc widzimy tutaj tą trójkę, o której mówiłem poprzednio. Po raz pierwszy są razem Barnaba, Paweł i Jan, zwany Markiem. Dalej Historię, które już czytaliśmy poprzednim razem, nie będę jej powtarzać. XIII rozdział, początek, powołanie Barnaby i Pawła do apostolstwa. Wyszy, wyruszyli w podróż misyjną, wzięli ze sobą Jana Marka. Jan Marek ich opuścił. Gdy ponownie planowali podróż misyjną, już drugą, Barnaba chciał wziąć ze sobą Jana Marka. Paweł nie chciał, ponieważ Jan Marek ich opuścił wcześniej. Myślę, że tę historię pamiętacie. Jeżeli nie, zachęcam do lektury kilku kolejnych rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich. Tak więc Barnaba wypromował dwóch niezwykłych ludzi. Nie tylko ewangelistę Marka, ale również apostoła Pawła. Popatrzcie, w jaki niesamowity sposób Bóg użył człowieka, o którym jest tylko kilka wzmianek. Ale gdyby nie on, nie wiadomo, co działo się z Pawłem. Nie wiadomo, co działoby się z Janem Markiem. Ten człowiek, który stał gdzieś w tle, na drugim planie, przez niego... Bóg wypromował dwie niesamowite osobowości, których wpływ na Kościół, na nas jest przemożny aż do dzisiaj. Chciałbym dzisiaj przekazać, zostawić wam, nam trzy rady na temat tego, jak być synem zachęty. Czy myśli, czy kroki? Pomyśl nad tym, co usłyszysz. Ponieważ myślę, że bardzo potrzebujemy w kościele Barnabów tymi, którzy dostrzegą w ludziach potencjał, Podejmą ryzyko zaufania, podejmą ryzyko współpracy, która może nie zawsze będzie łatwa, ale która prowadzi do błogosławieństw. Pierwsza rada. Brzmi tak. Ucz się przyjmować zachętę od Boga. To Bóg tak naprawdę jest źródłem naszej zachęty. Bóg jest tym pierwszym, absolutnie pierwszym źródłem, które inicjuje w nas postawę zachęty. Jeżeli my będziemy potrafili odbierać od Boga Jego zachętę, to dopiero przygotuje nas do części dalszej. To Bóg Cię przemieni, uzdrowi wtedy, kiedy będziesz przez wiarę i przez społeczność z Nim przyjmował Jego zachęty. Trzy wersety zachęty z Biblii. Księga Joba, 35:10. To jest jeden z moich ulubionych wersetów. Księga Joba, 35:10. 10. Właściwie dziewiąty jest też zasadny. Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych, wołają o pomoc. Wszakże nikt nie mówi, gdzie jest Bóg mój stwórca, który i, uwaga, i teraz to, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Jeżeli jesteś blisko Boga, jeżeli masz z nim dobrą relację, jeżeli ufasz mu, trwasz w więzi z nim, to nawet w nocy niedoli będziesz w stanie śpiewać pieśni chwały. Amen. Taki jest Bóg. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, bądź blisko Boga i pozwól, żeby Jego zachęta spływała na Ciebie, żeby Jego pociecha Cię przemieniała. Nie poddawaj się depresji. Nie poddawaj się okolicznościom. Nie poddawaj się opinii swoich nauczycieli, którzy powiedzieli, że z Ciebie to nic nie będzie. Przyjmuj pociechę od Boga. Przyjmuj to, co z góry spływa, bo nawet w nocy niedoli będziesz mógł śpiewać radośnie. To jest klucz. Jeżeli tego... Nie złapiesz, nie pójdziesz dalej To jest klucz, który otwiera resztę Nie zdawaj się tylko na pociechę od ludzi To jest za słabe, to Ciebie nie przemieni Ty musisz mieć to sam w sobie od Boga Nie ma innej drogi Rozumiesz? Nie ma innej drogi Jeremiasz 25, 29, 11. Też mój ulubiony Ludzie, który nie jest mój ulubiony Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan kiedy nabroimy, to sobie myślimy, że Bóg o nas źle myśli To Bóg mówi, jestem rozczarowany Jestem zawiedziony tym człowiekiem Ale tutaj czytamy, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was Mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli Aby zgotować wam przyszłość I natknąć nadzieją, halleluja Boże myśli o tobie są niezmienne, one są dobre Bóg chce ci dać dobrą przyszłość, to jest pociecha od Niego Uchwyt się tej obietnicy Trzyma się tego mocno. Pieśni pochwalne, przyszłość, nadzieja. Trzeci werset Mateusz 12:28. 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy są to osoby spracowane i obciążone? To jest słowo dla Ciebie. Mateusz 12. Przepraszam, 11, 11, 28. To jest Boża pociecha. Jeżeli jesteś obciążony, spracowany, utrudzony, przyjdź do Niego. On ci da ukojenie. A więc pierwszy, pierwszy krok. Pierwsza rada. Przyjmuj zachętę od Boga. Drugi krok. Zachęcaj samego siebie. Stań rano przed lustrem i powiedz: Człowieku, to będzie dobry dzień. Nawet jeżeli żona i dzieci cię usłyszą z łazienki, tym bardziej powiedz to jeszcze raz. Człowieku, to będzie dobry dzień, bo pójdę za Panem, bo będę Mu wierny, bo będę trzymał się Jego słowa, bo będę wierzył, bo będę ufał, bo będę chodził Jego drogami, bo będę dokonywać dobrych wyborów, bo będę wybierać dobro, a nie zło, błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Zachęcaj samego siebie, zachęcaj swoją duszę. Wiecie, to jest bardzo ważne, mówić czasami coś do siebie. To nie znaczy, że jesteśmy... Mnie się zdarza mówić do siebie coś. Na przykład mówię, Leniu, idź sobie ze mnie, bo razem obaj zginiemy. Zdarza mi się mówić. Do lustra również, wiecie, to jest może zabawne. Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Pokazuję palcem na siebie. Polecam. To naprawdę działa. Psalm 42:6. Czemu rozpaczasz duszo moja? To jest pytanie do samego siebie. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Kiedy pojawia się rozpacz, beznadzieja, stań przed lustrem i przeczytaj ten werset. Czemu rozpaczasz duszo moja? Popatrz na siebie. Czemu rozpaczasz? Bóg jest twoją nadzieją. Nie załamuj się. Zachęcaj samego siebie. To jest naprawdę skuteczne i bardzo potrzebne. Psalm 103, wersety 1 i 2. Bardzo znane, często śpiewamy. Błogosław duszą moja Panu. I wszystko, co we mnie, w imieniu Jego świętemu. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Czasami musimy stanąć i przez modlitwę albo pieśń wyznać to. Błogosław duszą moja Panu. Mówimy to do siebie. Psalmista mówi to do siebie. Jego dusza musiała usłyszeć Jego własny głos. I to go podnosiło. Ucz się, pocieszać siebie. Korzystaj z tego. Psalm 116, werset 7. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Kiedy jest niepokój? Kiedy są trudności? Kiedy ogarnia Cię trwoga, strach? Nie wiesz, czy zapłacisz rachunki? Nie wiesz, czy nie stracisz pracy? Nie wiesz, czy choroba Cię nie zniszczy? Nie wiesz, czy Twój dom się nie rozsypie? Powiedz duszy swojej. Wróć, duszo moja, do spokoju swego bo Pan był dobry dla mnie. Dlaczego mam się bać? Pan był dobry dla mnie. Duszo, uspokój się. Wróć do spokoju swego, który jest w nim. Pocieszaj siebie. Zachęcaj siebie. Jeżeli będziesz to praktykować, to wtedy możesz przejść do kroku numer trzy. Do rady numer trzy. Ta rada mówi, zachęcaj innych. Dostrzegaj w innych to, co pozytywne. To, co jest dobre. Mów o tym. Jednym z najbardziej niezwykłych i Najpiękniejszych przykładów tego, w jaki sposób Bóg kieruje słowa. Zachęty i napomnienia razem do Kościoła są listy do siedmiu zborów w Azji. Czytamy o nich na początku Księgi Objawienia. Ważne jest to, aby widzieć rzeczywistość, bo wiecie, nie chciałbym, żebyśmy mieli wrażenie, że namawiam was do tego, żeby być takim naiwnie pozytywnym. To znaczy widzieć tylko dobre rzeczy albo to, co jest złe, no, obracać na dobre, no, to nie jest takie złe, no, to... Nie, zło jest złem, grzech jest grzechem I czasami trzeba napomnieć, powiedzieć prawdę Prosto w oczy, między oczy taki amen Natomiast nie możemy skupiać się tylko na tym, co jest złe Musimy mieć równowagę Musimy umieć nawet w kimś, kto jest w upadku W słabości, w grzechu Dostrzec coś pozytywnego, coś dobrego To jest Boży model pocieszania Bóg mówi prawdę, ale pamięta też o tym, co jest dobre W tych listach jest ich siedem Tylko do jednego zboru Jednego kościoła, ostatniego w laudycei Nie ma ani jednego słowa zachęty i pociechy Jest tylko nagana Natomiast do sześciu poprzednich Oprócz tego, że Bóg Koryguje ich postawę Ich życie, wskazuje na pewne słabości Niedoskonałości Skupia się także na tym i mówi o tym, co jest dobre Pamiętam uczynki twoje, wytrwałość twoją Są osoby, które nie skalały Swoich szat Jesteś wierny, nie zaparłeś się imienia mego więc nawet jeżeli ten Kościół nie był doskonały, to Bóg potrafił dostrzec w nim to, co dobre i o tym wspomnieć. Takie powinno być nasze podejście do człowieka. Nawet jeżeli widzi, że ten człowiek jest w słabościach. Owszem, mów o tych słabościach. Pomóż, podnieść się, ale pamiętaj o tym, co jest dobre. Pamiętaj o tym, co jest pozytywne. I w ten sposób mówiąc, pokazujesz, że ten człowiek może żyć inaczej, lepiej. Popatrz. Może jesteś w upadku, może jesteś w słabości, ale przypomnij sobie, jak było kiedyś, popatrz na to, co tu robisz, to jest naprawdę dobre. Stać się na więcej, popatrz. To jest motywacja, to jest pobudzanie. I to słowo zachęta, pocieszanie można tłumaczyć również jako pobudzanie. Pobudzajmy jedni drugich poprzez dobre umówienie, poprzez skupienie się na tym, co jest dobre. Każdy z nas ma negatywy i pozytywy. Amen, tak? A może pozytywy i negatywy. Co wolimy? Negatywy i pozytywy, czy pozytywy i negatywy? To jest też, może powiedzieć, zabawa, gra słów, ale to ma jednak swoje znaczenie. Jeżeli patrzymy na pozytywy, pozwala nam to później pokonać negatywy. Jeżeli patrzymy na negatywy i one nas ukierunkują, to później te pozytywy już są słabsze. Niech was Pan Bóg błogosławi, bądźmy Barnabami. To miało być to zaskoczenie, miał być nim czas głoszenia, ale nie wiem, czy mi wyszło. za krótko. Dziękuję Adaś, tak się umawialiśmy, że to powiesz. Pomotmy się, dobrze? Powstańmy.